Czytałem jakiś czas temu, ci, którzy zaglądają na naszą stronę, nie będę robił quizu i pytał, kto zagląda na naszą stronę i czyta rzeczy, które tam są, bo chciałbym, chcę żyć w, w błogim, pełnym nadziei i przeświadczeniu, że większość z nas to robi, więc nie będę prosił o podniesienie rąk, ale czytałem, czytałem ostatnio e, słowo na niedzielę, które napisał e, brat Tomasz Szkarłat, o umieraniu dla Chrystusa. I to, to i ten jego wstęp zainspirował mnie do tego, aby myśleć, aby modlić się właśnie w tym kontekście. I przeczytałem takie słowo, które jakby stało się fundamentalnym, bazowym słowem mojego dzisiejszego przesłania. I pozwólcie, że to słowo teraz przeczytam. Będę czytał... List Świętego Pawła do Rzymian, szósty rozdział, może tak od początku, żeby był zachowany kontekst. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze z nim żyć mamy, w nim żyć mamy? Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest.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 byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. I teraz werset ósmy, do którego będę wracał. Jeśli, jeśli, zwróćcie uwagę, że to jest warunek, jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Wiedząc, że z martwych zbudzony, Chrystus już nie umiera. Śmierć nad Nim już nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. Podobnie i wy. Uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Umarliśmy z Chrystusem. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, pisze apostoł Paweł. Nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. Pomyślcie nad tym słowem przez chwilę tak troszkę głębiej. Ja często to powtarzam, że mamy taką tendencję jako ludzie, że rzeczy, które często powtarzamy w Kościele, często słyszymy, stają się takie zwykłe, normalne, że po jakimś czasie nad nimi się przestajemy zastanawiać. One przestają mieć swoją głębię dla nas, ale przechodzimy z nimi tak jakby do porządku dziennego tak tak prześlizgujemy się po tych fragmentach Bożego słowa. Ale chcielibyśmy wsłuchać się w to słowo. Paweł pisze: Ukrzyżowany jestem wraz z Chrystusem. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Jezus, gdy chodził po ziemi i nauczał, bardzo często robił nauczanie, jakby opierał swoje nau nauczanie na takich kontrastach. A to już kiedyś wspominałem, wspomnę jeszcze raz. Bardzo często mówił tak, że jeden człowiek był taki, a drugi człowiek był taki. Ten postąpił tak, a ten postąpił był tak. Kapłan przeszedł, lewita przeszedł, Samarytanie się umiłował. Ten zbudował dom na skalę, ten na piasku. Mądre, głupie panny. Pan Bóg oddzieli kozły od owiec. Bardzo często pokazuje nam na zasadach pewnego takiego kontrastu. Gdy to wszystko zbierzemy razem to widzimy Chrystusa, który naucza w ten sposób i mówi, będzie pewne rozdzielenie. Gdy ja przyjdę powtórnie, to będzie pewne rozdzielenie. I wielu ludzi będzie zaskoczonych, przyjdzie do mnie i będzie mówić, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? Nie wiem jak Wy, ale mnie to wstrząsa. Naprawdę mnie to wstrząsa. Można prorokować, wiecie, można wypędzać demony w imieniu Chrystusa. Można chodzić do kościoła, można być w służbie, można się nazywać jestem zielonoświątkowcem, albo jestem baptystą, albo jestem ja jestem lepszy, bo jestem w niezależnym kościele. Można sobie mówić, co się chce. Ale przyjdzie taki moment, kiedy Pan Jezus przyjdzie powtórnie i nastąpi pewne rozdzielenie. I teraz myślę, że póki żyjemy, powinniśmy zrobić wszystko, aby umieć rozeznać, na czym będzie polegało to rozdzielenie. Jakie są elementy tego, co może sprawić, że będę uznany za głupią pannę albo za mądrą pannę? Jednym z tych elementów wierzę, jeden z tych elementów określa to zdanie, które wierzę jest bardzo kompatybilne, bo z innymi wersetami podobnymi lub, lub niepodobnymi, ale które mówią o tym samym. Bo jeśli czytamy, jeśli umarliście wraz z Chrystusem, wraz z Nim żyć będziemy, to ja uważam, że to jest dokładnie to samo, gdy Jezus mówił, będą mądre i głupie panny. I te zostaną i będą zdziwione, a te zostaną zabrane. Gdy mówił, wielu przyjdzie potem na sądzie i powie, panie, czy nie prorokowaliśmy, panie, czy nie robiliśmy cudów? I tam są wymienione pewne warunki. tak? Gdy byłem w więzieniu, odwiedziliście, to jest 25 rozdział Mateusza. Fantastyczny rozdział Bożego Słowa. Bardzo lubię ten fragment, bo on nam objawia coś, co może być kluczem, coś, co dla nas jest konieczne do zrozumienia, abyśmy nie byli tymi pozostawionymi, tymi, tymi wiecie, zdziwionymi, zrozpaczonymi, walącymi głową o ziemię chrześcijanami, którzy sobie uświadomią: O, to zostałem. Wiecie, że oni będą, to będą zaskoczeni ludzie. To będą zaskoc... Już trzymając się tego obrazu, że Pan Bóg przyjdzie, nieważne na ile się z, z, z, tym, jakby z tym elementem teologii zgadzamy bardziej lub mniej, ale trzymając się tego obrazu, że Pan Bóg przyjdzie i zabierze nas albo nastąpi ten sąd, będą tacy, którzy będą zaskoczeni, będą wołać góry, pagórki, padnijcie na nas. W Kościele. Będą zaskoczeni. Gdy Jezus mówił, dwóch będzie na łożu, jeden będzie zabrany, drugi pozostawiony. To wyobraźcie sobie dwóch leżących w łożu. No dwoje. dwoje. Halleluja. Żadnych dwóch. I wiecie, to nie jest zabawne, bo dzisiaj świat nam mówi, że to nie ma znaczenia. A my mówimy, że to ma znaczenie. I my mówimy i będziemy głosić, że homoseksualizm jest grzechem i Bóg się jemu przeciwstawia. Bóg kocha człowieka. I każdemu homoseksualiście, który do mnie przyjdzie, z jednym koresponduje od dwóch lat, młodym człowiekiem, cały czas mówię: "O, Bóg ciebie kocha. Bóg ciebie nie odrzuca. Bóg chce cię przyjąć, ale musisz wyznać, że grzech jest grzechem. Musisz się od niego odwrócić i musisz razem z Chrystusem walczyć, tak jak z każdym innym grzechem, bo to jest grzech. Świat nam mówi, że to jest śmieszne, ale my będziemy przy tym stać. Dwoje będzie nałożył. Wyobraźcie sobie małżeństwo. Leży sobie pastor Orłowski rano, w sobotę, bo w niedzielę nie leży za długo, ale w sobotę leży dłużej z żoną i nagle... Proszę? No właśnie, i chciałem... no, czemu wyprzedzasz moje kazanie? Krzysztof, nieładnie tak. I sobie leżę i to nagle słyszę takie i taka muzyka. Albo takie. No obojętne, jak. Patrzę w lewo. Nie ma basi. A kołdra tak. A kołdra tak. Wiecie, Wyobraźcie sobie taki obraz. To jest. Jedno teraz przedstawiamy to zabawnie, ale wyobraźcie sobie taką sytuację, że wstaję, wychodzę. Nie ma mojej Basi. Idę do pokoju Michała. Michała nie ma. Gdzie poszli? Ale za chwilę odzywa się telefon. I dzwoni do mnie Krzysztof Galara i mówi mojej żony nie ma. Nie będę już więcej nazwisk używał. Ale... Jakie zaskoczenie, ale pomyślcie, jaka rozpacz, jaka tragedia, co się dzieje, co się będzie działo w sercu człowieka apostoł Paweł napisał tak apostoł Paweł, jeden z najwybitniejszych teologów Nowego Testamentu napisał, ja modlę się abym czasem będąc zwiastunem dla wielu sam nie był odrzucony co to jest za przesłanie, to jest dokładnie to samo będą mądre i głupie panny, to jest dokładnie to samo ostrzeżenie, które Jezus mówi nam przez całe swoje trzy lata nauczania czuwajcie, dołóżcie wszelkich starań Dowiedzcie się za wszelką cenę, czego Pan Bóg od was oczekuje. Co musicie zrobić? Nie tylko przyjąć Pana Jezusa. Przyjąłem Pana Jezusa 25 lat temu. Ale dziś, teraz, gdy Pan Jezus przyjdzie, jeśli umarliście wraz z Chrystusem. Gdy czytamy taki fragment, umarliśmy dla, wraz z Chrystusem, to myślę, że większość ludzi myśli sobie tak. No... No tak, jak Chrystus umierał na krzyżu, to my tam z Nim duchowo byliśmy, umarliśmy, prawda, tak, wiadomo, że z Nim jesteśmy pogrzebani i rozumiemy to jako jakieś takie filozoficzno-teologiczne wyrażenie, które tak naprawdę ma taką głębię, że nikt z nas nie jest w stanie tego zrozumieć. A ja wam powiem, że to, jest, to są bardzo praktyczne, przyziemne, fundamentalne rzeczy, o których Pan Jezus nas naucza, o których Biblia nam mówi. Każdy z nas musi umrzeć dla Chrystusa. Każdy z nas musi, przepraszam, inaczej, musi umrzeć z Chrystusem dla właśnie. Jezus powiedział, jeśli ziarno nie obumrze, nie przyniesie plonu. Mówił to o sobie, ale mówił to też o was, o mnie, o nas wszystkich. Gdy mówił, ziarno zostaje rzucone, jedno na drogę, drugie między ciernie, między skały, to mówił o tobie i o mnie. I mówił, to ziarno, które zostanie rzucone, ono musi obumrzeć. Co to znaczy, że ono musi umrzeć? Co to znaczy, że ty i ja musimy umrzeć dla grzechu? Musimy umrzeć dla świata? Martwi. Martwy człowiek nie reaguje, gdy się go tyka. Pokaż martwemu człowiekowi najlepszego, najlepsze Porsche. I powiedz mu, wstań, patrz, jaki Porsche chce ci dać. Nie zareaguje. Bo go to już nie rusza. Bo to już go nie, nie dotyka. Dlatego, że on już jest w innym świecie. Martwy dla grzechu. Martwy dla świata. To umieranie z Chrystusem to jest bolesny proces. To umieranie dla świata i dla grzechu to jest bolesny proces. To jest proces umierania. Ktoś kiedyś powiedział, bardzo ważne słowa ja w to bardzo mocno wierzę. One są kompatybilne z resztą Bożego Słowa. Że Bogu może służyć efektywnie tylko człowiek złamany. Ja w to wierzę. Wiecie, Gdy patrzę na liderów, gdy szukam współpracowników w służbie, gdy patrzę na ludzi, z którymi chcę współpracować w kościele lub też w innych kościołach, w którym mam e, honor współpracować czy opiekować się pastorami młodymi, to przede wszystkim patrzę na charakter. I patrzę na młodego przywódcę i zadaję sobie pytanie, czy to jest człowiek złamany. I wiecie, gdy wychowuję młodych liderów, to głównie to, do czego ich prowadzę, to do tego, żeby oni zostali złamani, żeby oni umarli dla, z, razem z Chrystusem, dla świata. I tu są pewne elementy, które... Musimy zrozumieć, które przez całą Biblię widzimy. To jest wiele różnego rodzaju rzeczy w Biblii, które tak naprawdę są tym samym przesłaniem, tylko pokazanym z różnej strony. Właśnie o tym. Złoczyńca wiszący na, obok Chrystusa na krzyżu to był człowiek złamany. On już nie miał żadnej nadziei na nic. Było ich dwóch. Jeden ciągle jeszcze miał nadzieję, Powiedz, żeby ten nas ciągnął z krzyża. Przecież możesz tam... się Szarpał jeszcze na tym krzyżu w ostatniej chwili jeszcze te ambicje ludzkie, jeszcze te pragnienia ludzkie tam. A drugi już był złamany, wisiał i wiedział Panie, ja już niczego nie chcę. pani już nic nie ma dla mnie znaczenia. Boże, wspomnij na mnie, gdy będziesz w swoim królestwie. Jezus zwrócił się do niego. Temu pierwszemu nic nie powiedział. Nie dyskutował z nim. My byśmy chcieli, żeby Pan Bóg czasem z nami dyskutował, żeby nam wytłumaczył, dlaczego to, dlaczego tamto, dlaczego ten mnie źle potraktował, a ten, a tamty, nasza, nasze emocje buzują. A Pan Jezus nie dyskutował z tym, który tam się szarpał na tym krzyżu jeszcze. W ogóle nie podjął tematu, ale zwrócił się do tego, który był złamany i powiedział, za prawdę ci, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Nieważne, co za tobą, nieważne jest twoje życie. Ja widzę twoją postawę. To jest postawa Dawida. To jest postawa Mojżesza. To jest podstawa Józefa, który też musiał zostać złamany, sprzedany, w więzieniu musiał siedzieć. I wiecie, to jest proces przed każdym z nas. I Bóg nas łamie. Bóg nas prowadzi do śmierci. Dla jednego trwa to rok, dwa, pięć, dziesięć, a drugie, dla drugiego trwa to całe życie. I dzieją się różne rzeczy. Jesteśmy w tej szkole Bożej. Bóg stawia przed nami różnego rodzaju egzaminy duchowe, I patrzę na, na Kościół, i patrzę na was, i patrzę na różne zbory Kościoły, w których jest mi dane głosić i myślę sobie, tu są mądre i głupie panny. A potem słyszę, jak ktoś przychodzi do mnie i mówi, nie byłem na nabożeństwie, bo nie byłem gotowy na spotkanie z tym czy z tamtym bo mnie zranił i nie mogłem przyjść. I wiecie, co się wtedy we mnie dzieje? Wziąłbym kija. Naprawdę, wziąłbym kija. Po prostu myślę sobie, Boże, czy Ty wiesz, ile Chrystus Tobie przebaczył i co Tobie przebaczył? Czy Ty wiesz, co to znaczy nawrócić się, umrzeć dla świata i żyć dla Chrystusa? Ty nie możesz przyjść do kościoła, bo się na kogoś obraziłeś? I ty mówisz, że jesteś chrześcijaninem nawróconym, a twoje emocje nie pozwalają ci się przełamać? Młody człowiek, kilka lat po ślubie, mówi mi, trudno, muszę się rozejść, nie widzę już innej opcji, nie mogę żyć z tą kobietą, nie jestem w stanie. Ja się go pytam, a ty jesteś chrześcijaninem? Tak. Tak. Chodzę do kościoła, nawet w służbie jestem. Ja mówię, to dzisiaj zrezygnuj ze służby. Coś wam powiem, chrześcijaństwo to nie jest powołanie do wygody. Chrześcijaństwo dzisiaj próbuje nam się wmówić na wszelkie sposoby, że my mamy. że jesteśmy chrześcijanami po to, żeby czuć się dobrze. To jest kłamstwo. To jest kłamstwo z piekła rodem. Jezus nie powołał nas do tego, żebyśmy wygodne życie mieli, komfortowe, żebyśmy byli na szczytach władzy, na szczytach biznesu, żebyśmy mieli wszystko, pływali w mleko i miód i żebyśmy sobie taką sielanką śli przez życie. Ale Jezus powołał nas do tego, abyśmy byli Jego żołnierzami. I w bogactwie, i w ubóstwie, jeśli trzeba. Niezależnie od tego, co się dzieje, żebyśmy byli Jemu wierni. Bo nasze powołanie to jest powołanie do królestwa, w którym głosimy Jego chwałę. Czytałem ostatnio świadectwo pewnego chińskiego chrześcijanina. Spędził 24 lata w więzieniu, w różnych odstępach czasu. Prześladowano go, bito go. Dzisiaj ma już 60 parę lat, jest schorowany. I patrzy wstecz i mówi takie świadectwo. Miałem wspaniałe życie z Chrystusem. To była fantastyczna przygoda. A jak czytasz, ile razy był pobity, ile razy miał złamane nogi, ręce połamane, w szpitalu był, w więzieniu był, to wiecie, to się serce kraje. A patrzysz na niego, widziałem też to świadectwo w internecie, patrzysz na niego widzisz człowieka, który, który jest zwycięzcą, który triumfuje i który mówi, to było wspaniałe życie. Uśmiech na twarzy i mówi, to było wspaniałe życie. A teraz wierzę, że już niedługo spotkam się z moim panem. Priorytety, bo nasza ojczyzna jest tam. To, to jest człowiek złamany. To jest człowiek, dla którego już nie ma znaczenia to, że ktoś się na niego krzywo popatrzy albo powie mu to czy tamto. Jak umieramy dla świata i co to znaczy umrzeć dla Chrystusa? Ja tu wypisałem sobie jeszcze takie trzy wersety na przykład to, co Filipian Paweł pisze, gdyż wam zostało darowane dla Chrystusa żyć, ale też dla Niego cierpieć. To jest dar. To jest też sposób, przez jaki Chrystus nas chce złamać, tą naszą starą naturę. Bo stara natura musi zostać ukrzyżowana. Jej się nie da poprawić. Ona musi zginąć, ona musi być zamordowana, ona musi być ukrzyżowana. Ta nasza stara natura, te nasze stare ambicje te nasze stare, lubię, nie lubię, chcę, podoba mi się, nie podoba mi się. Znosząc jedni drugi w miłości, jak i Chrystus was. Mądra panna to taka panna, która przychodzi do kościoła. Ktoś mi kiedyś powiedział tak, obraził się na mnie i powiedział tak, obraziłem się na ciebie, bo mnie lekceważysz. Ja mówię, ale gdzie cię zlekceważyłem? No bo w rozmowie ze mną odebrałeś SMS-a i ja się poczułem, czy poczułam, że mnie zlekceważyłeś, i prawda, potem nie było ją czy jego dwa miesiące w kościele. Ja mówię: okej, okay, w porządku. Mogę zachować się czasem źle. Popatrzcie na mnie. Ja mogę, uwierzcie mi, ja naprawdę, proszę, dajcie mi prawo czasem źle się zachować. Ja się czasem mogę kogoś źle potraktować. Mogę czasem zachować się źle. Nawet jeśli tak było, że zrobiłem to czy tamto i potraktowałem to w jakiś zły sposób, no to przyjdź, powiedz mi to. Ucałuję ci stopy, jeśli będzie trzeba. Przeproszę ciebie, zwrócę na to uwagę. Ale na Boga, nie obrażaj się na Kościół. I Koryntian Paweł pisze, jak mamy coś między sobą, czemu się sądzicie? W świeckich sądach tam akurat chodzi o to. Czemu raczej krzywdy nie znosicie? Czemu nie jesteście gotowi powiedzieć, no trudno, on ma taki charakter, ok, będę się o niego modlił, ale nie będę się obrażał, będę się o niego modlił, będę go błogosławił, będę pościł w jego sprawie. A nie będę chodził z przeświadczeniem, on jest taki paskudny, on ma taki paskudny charakter. Ja nie mogę, nie mogę, nie mogę. To jest taka postawa cielesna, zła, niedobra, nieboża w Kościele. Mamy znosić się nawzajem w miłości. Mamy sobie przebaczać. Mamy nieść brzemiona jedni drugich. Mamy umierać dla siebie nawzajem. Umrzeć, dla Chrystusa to mogę, ale dla Krzyśka galarii już nie. <śmiech> Dlaczego nie? Może potrzebuje właśnie umrzeć, nie wiem, dla Marty Warner, albo dla Andrzeja, albo dla Zbyszka. Może być tak, że komuś Zbyszek się nie podoba, o, taki przystojny mężczyzna, ale, ale może tak być, że komuś się nie podoba. Nie podoba się jego zachowanie, nie podoba się jego styl, nie podoba się sposób, wie, może tak być. No i co? I obrazisz się na Kościół i będziesz unikał... Bo Zbyszek jest taki, jaki jest, a może powinniście o Niego modlić, błogosławić Go, stać za Nim przed Panem, to jest dojrzałość. To jest umrzeć dla Chrystusa, to jest umrzeć dla świata, to jest umrzeć z Chrystusem. Dobrze, w praktyce. Jak umieramy w praktyce? Kochani, jest wiele elementów, które można tutaj powiedzieć. Ja tylko kilka, na kilka chciałbym wam zwrócić uwagę. Po pierwsze, umieramy wtedy, kiedy przyłamujemy się, aby głosić Chrystusa. Jezus powiedział, że mamy być Jego świadkami i to dotyczy każdego z nas. Tu nie ma wyjątków. Gdy przełamujesz się, aby swojemu sąsiadowi powiedzieć o Chrystusie, umierasz. Gdy przełamujesz się, aby w swojej rodzinie powiedzieć, że wierzysz i że Chrystus kocha tego czy tamtego, przełamujesz się i umierasz. Przełamujesz swój wstyd, umiera twoja stara natura. Im częściej to robisz, tym bardziej będziesz zwycięzcą w Chrystusie. Wbrew psychologii, która mówi, że musisz się czuć dobrze. Gdy kochamy się wbrew przeciwnościom, umieramy z Chrystusem. Wiecie, małżeństwo to jest ciągłe umieranie. To jest umieranie dla siebie, a życie z Chrystusem to jest wielkie przedsięwzięcie, które trwa przez całe życie, i przez całe życie w małżeństwie umieramy. Oczywiście różnie w różnych małżeństwach to wygląda, i to jest na różnym poziomie. Niektóre małżeństwa, tak jak na przykład nasze, muszą o wiele bardziej walczyć o wiele bardziej umierać. Niektórym małżeństwom przychodzi to łatwiej, a niektórym jeszcze ciężej niż nam. I też to widzę, ale zawsze powtarzam, nie żyjemy dla siebie, i nie dla siebie umieramy. Tak napisał apostoł Paweł. Nie żyjemy dla siebie. I nie dla siebie umieramy, ale umieramy, ale umieramy. I teraz pytanie, czy chcesz umrzeć w swoim domu? Czy chcesz umrzeć, czy jesteś gotów umrzeć dla swoich braci w Kościele, którzy nie są doskonali? Tak nakazuje Boże Słowo, tak uczy nas Pismo. Przebaczając wbrew naszym emocjom. Ileż, wiecie, to jest przerażające, ile razy mam do czynienia z nieprzebaczeniem. Tu i w innych kościołach. Jakie to jest przerażające, jak bardzo emocje dają nam popalić i nie potrafimy się przełamać. I chodzimy z tym często, słuchajcie, latami. Latami ludzie chodzą z nieprzebaczeniem, z bólem w sercu. Bogu dzięki Chrystus nas tak nie traktuje. Bo gdyby Chrystus miał nosić ból do nas, po naszych upadkach, to wszyscy byśmy zostali odrzuceni. Przebaczenie nie jest opcją. W Angelii Mateusza, w piątym rozdziale, gdy tam jest modlitwa pańska, przebacz nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. Bo jeśli nie odpuścicie serca nieprzyjaciółom waszym, no, czy jest tu jakaś przestrzeń na interpretację? Mnie się wydaje, że nie. Po prostu warunek. Ale to jest też umieranie. To jest też twoje i moje umieranie. Bo ja rozumiem, co to znaczy mieć emocjonalną niechęć do kogoś, kto mnie skrzywdził albo kto mnie źle potraktował albo kto to czy tamto plotkował o mnie czy jeszcze coś innego. Ja to rozumiem. Okazując pokorę, która Bogu się podoba. Pokora. Klejnot świętych. Pamiętam kiedyś taka, taką książkę dostaliśmy z basią dawno dawno temu pokora klejnot świętych. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Bóg chce Boga przyciąga pokora, wiecie? Przyciąga. Ona skupia Jego uwagę, gdy widzi w tobie i mnie pokorę. Ale to nie jest łatwe. To też jest umieranie. Umieraniem jest przyjść na nabożeństwo, chociaż jestem zmęczony. Jest modlitwa piątkowa, wieczorna. Mam dużo spraw. Oczywiście nic się nie stanie, jeśli nie przyjdę. Jasne. Trzeba by na pewno nic się nie stanie. Czy, czy we mnie coś się nie stanie? Czy pozwalając sobie coraz bardziej nie obniżam standardu duchowego w swoim życiu? Oczywiście mogę siedzieć w domu. Mogę nawet nie zapomnieć. Ale tak, tak ważny jest bardzo standard duchowy. Ta poprzeczka, jak sobie ustawię. Jaki standard duchowy chcę mieć w moim życiu? Jestem zmęczony, jasne. Pracowałem ciężko, jasne. Ale zmobilizuję się i będę, i pójdę, ponieważ chcę wysoko mieć poprzeczkę postawioną. Służąc innym. Biblia mówi, opatrzcie, co Jezus nauczał. Kto chce uderzy w prawy policzek, nadstaw mu drugi. Wiecie, wiecie co, co to jest? To jest znowu inaczej mówienie w inny sposób tego samego. Chcę, żebyście byli ludźmi pokory, ludźmi złamanymi, ludźmi tego przesłania, tego ducha gotowego do wybaczenia, gotowego do niesienia innych, gotowego do właśnie do tego aby umrzeć dla siebie. W służbie w kościele, w domu. Służba to także może być miejsce pracy, w którym jestem. Służba to jest bycie dobrym ojcem, Służba to jest bycie dobrą mamą. Służba to jest błogosławienie innych swoim uśmiechem. Służba to jest modlitwa za innych. Służba to jest przyjść do kościoła, pomóc w ustawianiu krzeseł. Służba to jest przyjście do lidera, do pastora. Czy jest coś, co mógłbym zrobić w kościele? Cierpiąc, znosząc, ustępując, sobie nawzajem. Umieranie to jest także że ten, ten czas, kiedy w życiu nie mamy odpowiedzi dla naszych problemów, dla naszych wyzwań. Kiedy pytamy Boga, Boże, dlaczego tak się stało? Ja tego nie rozumiem. Kiedy znosimy niedostatki w jakimś okresie, kiedy nie wiemy, dlaczego to się stało, czy czy tamto. Nasz drogi brat Michał Świerat, który jest teraz na misji, miał w tym tygodniu wypadek, skasowało mu auto, pewna kobieta wjechała w niego z tyłu, dzwoni do mnie, mówi o tym, prosi o modlitwę. Myślę sobie, Panie Boże, to nie szkodzi, że nie rozumiem, ale chcę Tobie ufać do końca. Nie ma innej opcji dla nas, jak ufać Bogu do końca. Aż na śmierć. Aż nas śmierć nie rozłączy. To jest jak małżeństwo. Czy Pan Bóg chce, żebyśmy prowadzili wygodne życie? Oczywiście. Pan Bóg nie chce dla nas celowo i specjalnie zła, yy, niedostatku, problemów, kłopotów. To prawda. On chce nas błogosławić także finansowo, także materialnie. To jest jego pragnienie. Ale to nie jest znak równa się. Nigdy nie można postawić znaku równa się pomiędzy Bożym błogosławieństwem a materialnym błogosławieństwem. To może być elementem Bożego błogosławieństwa, ale wcale nie musi być, bo znam mnóstwo najbogatszych ludzi. Znam, wiem od mnóstwa najbogatszych ludzi, którzy wcale nie są chrześcijanami. Pan Bóg chce nam błogosławić, ale chce, aby nasze priorytety były inne. Chcę, żeby przede wszystkim, żebyśmy byli blisko Niego. Ja to kiedyś miałem to kazanie na temat błogosławieństwa. Czym jest prawdziwe błogosławieństwo? Co to znaczy, że Bóg mnie błogosławi? I co to znaczy, że ja osiągam w Bogu sukces? Ja wierzę, że ten sukces prawdziwy w Bogu to jest być tam, gdzie Bóg cię widzi i robić to, co Bóg chce, abyś robił. Ja mówiłem to wiele razy i zapamiętajcie to na całe wasze życie. Więc nie szukajmy wygodnego życia, bo nie jesteśmy powołani do tego, żeby mieć wygodne życie. Ale służb, cierp, jak mówi apostoł Paweł, we ze mną, bądź pokorny, a będziesz podobał się Panu. I zakończyć to takim fragmentem apostoła Pawła. Wierzę, że głęboki fragment, który Wszyscy znamy, ale chciałbym, żeby wybrzmiał dzisiaj jak najgłębiej dla nas wszystkich. Jako przesłanie o śmierci dla Chrystusa, jako przesłanie o tym procesie, przez który przechodzimy, aby doświadczyć, doznać Bożej mocy. My szukamy autentyczności w Chrystusie. Liczymy na to, że chorzy będą uzdrawiani, że będziemy doświadczać w życiu cudów, ale wiecie, wierzę, że jest baru warunek. Warunek, jeśli chcesz chodzić w mocy Bożej, najpierw musisz umrzeć dla Niego. Nie ma innej drogi. Najpierw Pan Bóg musi sprawić, że będziesz złamanym człowiekiem, pokornym człowiekiem, poddanym mu całutkałkowicie. Twoje ciało musi zostać ukrzyżowane, aby twój duch mógł być mocny, aby mógł żyć i wtedy będziesz mógł powiedzieć w imieniu Jezusa bądź zdrowy i to się będzie natychmiast działo. I ja to mówię do siebie też, bo ja czuję, jak Pan Bóg prowadzi mnie przez ten proces. Jak prowadzi mnie krok po kroku, abym umierał dla siebie, kiedy ktoś mi zwraca uwagę, kiedy ktoś mówi mi rzeczy nieprzyjemne, kiedy ktoś mnie źle potraktuje. W tym wszystkim Bóg mnie prowadzi do tego, żebym umarł z Chrystusem i żebym potem razem z Nim żył w Jego mocy, w manifestacji Jego obecności. Bo to prawda, że Chrystus chce być autentyczną manifestacją i manifestować swoją moc w naszym życiu. Nasze życie ma być taki jest Boży plan, taki jest Boży zamysł, ma być życiem od cudu do cudu, od, od Bożego działania do Bożego działania. Na co dzień. Ale zaczyna się od takiego zwykłego ludzkiego złamania, od wierności, codziennej wierności. Ale nie przedłużając już, chciałbym, żebyśmy się wsłuchali w to słowo. Na koniec. Zaraz powiem. Chciałbym, żebyśmy może, jeśli to możliwe, zamknęli na chwilę swoje oczy. Abyśmy tak nie patrzyli może na to, co jest wokół nas, na mnie, na te rzeczy, które. ale abyśmy. Wsłuchali się w to słowo i abyś sobie zadał pytanie, czy mogę to powtórzyć, czy może to być moje wyznanie przed Bogiem. List św. Pawła do Filipian, trzeci rozdział, czytam od wersetu siódmego. Ale wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za śmieci. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznają za szkodę wobec doniosłości, jaką ma pełne poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego ponoszę wszelkie szkody i wszystko uznają za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając już własnej sprawiedliwości opartej na zakonie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 Niejako bym już osiągnął, albo był doskonały, doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa. Modlmy się. Powstańcie, proszę. Hallelujah. Panie Boże, tak widzę w sobie jeszcze tak wiele rzeczy, które muszą ulec złamaniu i śmierci. Panie, ale jako pierwszy chcę dzisiaj podnieść moją rękę, podnieść moje ręce, panie, podnieść mój głos do Ciebie i chcę Ci powiedzieć, Boże, nic nie ma znaczenia wobec doniosłości, jaką ma poznanie Chrystusa. Panie, chcę szukać Ciebie z całego serca. Chcę szukać Ciebie, nie tyle jakiejś wyimaginowanej mocy, ale Ciebie, życia w Tobie, Panie. I wiem, że tak jeszcze wiele musi we mnie umrzeć, Panie, i zgadzam się na to. I dziękuję Ci, Boże. Dziękuję Ci, że wychowujesz mnie, że mnie kształtujesz, że jesteś moim tatą. Dziękuję Ci, Panie, za to twarde i mocne przesłanie dla nas dzisiaj, dla mnie i dla nas, w imieniu Jezusa Chrystusa. Haleluja. Haleluja. Chcielibyśmy mieć ten czas modlitwy w ciszy, w milczeniu. Jeżeli to słowo ciebie dotyka, powiedz Panu Bogu także, tak jak ja to zrobiłem teraz, a w swoim sercu. Nikt nie musi tego słyszeć, ale Pan Bóg wie, w jakim miejscu jesteś w życiu i wie, co musi w tobie jeszcze umrzeć. Powiedz Mu to teraz.